Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek ósmy. Ciąg dalszy części czwartej. Konstytucja 3 maja wyrzekła zasadę unarodowienia, to jest uszlachcenia ludu całego, który dotąd nie żył historycznie. Dopuściła przez uprawnienie i naznaczenie dwudziestu pięciu lat na rewizję konstytucji postęp tejże konstytucji, kładąc reformy prawne za jedną z zasad ustawy państwa. Przyznajemy jej dlatego wielką mądrość i przewidywanie, jakim się żadna konstytucja tegoczesnej Europy poszczycić. Nie może. Artykuł o prawnej rewizji i reformie usunął konieczność buntu tam będącą, gdzie konstytucja rości sobie pretensje wiecznego status quo. Cnota publiczna, wysoka moralność indywidułów, rozumne poznanie i poczucie swego stanowiska i obowiązków w tychże indywiduach było cementem w naszych instytucjach, który utrzymywał budowę państwa. Rząd nie mógł dla jakiegoś interesu lub celu bez woli narodu używać sił publicznych i nie mógł kojarzyć i łączyć z oporem czy bez oporu sprzecznych żywiołów. U nas z własnego natchnienia jednostek, z własnej ochoty Mogło tylko nastąpić wzmocnienie i podpora Interesu państwa Były to prawdziwe Rządy Boże Które bezpośrednio nie występują A działają pośrednio Przez przekonanie I nauczanie każdego Swego obowiązku Było w takim Urządzeniu wiele złego Które ze szczególnych Okoliczności wyrodziło się ale widzimy w tychże instytucjach drogę prowadzącą do owego udoskonalenia narodów przez formy politycznego i społecznego życia, do jakiej dąży instynktownie lub zwiedzą cała ludzkość. Zasad tak gruntownie i pewno rozwijających narody nie widzimy w żadnych instytucjach, w żadnym państwie europejskim. Polska jedna rozwijała się od wieków na tych zasadach, któreśmy zgodnie z rzeczą nazwali ewangelicznymi. Przeszła dopiero niższa faza tego chrześcijańskiego postępu i gdyby nie była zboczyła z tej drogi, porządnie się w niej utrzymywała, byłaby znalazła dosyć sił do przetrwania licznych burz, jakie ją napotkały. Takie rozwiązanie się i postęp, idąc bezpośredniej, bo bez licznych przeszkód do stanu możliwego szczęścia narodów, mając pomiędzy innymi tę wadę, iż pozwala zbytnie rozszerzać się indywiduom, które zaślepione własnym interesem nie widzą, że ich interes jest szkodą państwa, uprawnia niejako prywatne, Samodzielne, nienakazane i niekierowane rozwijanie się jednostek wychowuje i wyrabia je różnie i inaczej. Ta zaś różność w chwilach niebezpiecznych gdzie jedność poglądów i czynności jest warunkiem pomyślnego końca, rozprzęga działanie sprzecznymi kierunkami, osłabia siebie i państwo, bo rozrywa jedność. To jest siłę publiczną. Wojny nasze, bitwy nasze nie są także podobne do wojen innych narodów jak nasze społeczne i polityczne instytucje tworzyły się na zasadzie chrześcijańskiej indywidualności, takie wojny nasze mają w sposobie i celach tenże sam charakter. Nigdy nie walczyliśmy z przymusem, gnani rozkazem władzy, lecz zawsze z przekonania, z potrzeby, z obowiązku. Nie mieliśmy wojsk regularnych i stałych, które jak bezduszna maszyna straszyłyby wroga i własny naród. U nas, można by powiedzieć, było prawie ciągłe, pospolite lub ochotnicze ruszenie w czasie wojny. Wszyscy szli za sercem, sami. Konieczność wojny musiała być w powietrzu, w każdego głowie musieli Wszyscy wiedzieć jej cel i w ten czas dopiero się bili. Wojska nasze nigdy nie szły do bitwy bez wiedzy, o co się biją. Wojska nasze nie był to tłum żołdaków ochrzczonych pięknem imieniem obrońców ojczyzny. Dlatego nie mieliśmy i nie mamy Cezarów, Aleksandrów, Napoleonów, ale mieliśmy wojska w istocie broniące domowych Bogów. Ale mieliśmy wodzów i hetmanów chrześcijańskich, którzy nie dla zaborów, bo dla zaborów wojsko bić się nie chciało, lecz dla całości kraju lub dla dobra chrześcijaństwa walczyli. Nie mamy generałów takich, jacy byli za Ludwika XIV lub Katarzyny II carycy. Ale mamy wojowników jak Czarniecki, którego niesie natchnienie i zwycięża nie kombinacjami strategicznymi, ale zapałem, energią obowiązku, który zwykł prosto, odrazowo iść do boju i wygranej. Ale jak w życiu politycznym, tak i w wojsku zupełne uwzględnienie praw indywidualności prowadziło za sobą brak dyscypliny, karności i chociaż robiło bohaterów, przyczyniło się do buntów wojskowych. Tak to każda rzecz, najświętsza zasada, cel, wszystko wśród ludzi musi szwankować na złe. Nic nie masz zupełnie dobrego. Na zewnątrz działania Polski mają w sobie także cechę chrześcijańsko-cywilizacyjnej misji. Polska ledwo przyjęła chrzest, już za chrobrego usiłuje go rozszerzyć między sąsiedniemi ludami, szczególnie między Prusakami. Prusacy Prawdziwie przywiązani do swojej wiary porzucić jej nie chcieli dla słów nowej nauki głoszonych przez apostołów z Polski wysłanych. Trzeba było siłą broni zmusić ich do chrześcijaństwa, ale nie było w duchu Polski nieść ludom cywilizacją na ostrzu miecza. Zostawiła więc Niemcom ochrzczenie Prusaków, którzy przez zupełne aż do nogi wyniszczenie tego ludu stali się panami ziemi, ale nie ludu, którego już nie było. Polska młoda, sama jeszcze katechumenka, a już po chrześcijańsku roznosi chrzest i oświatę. Starania Bolesława Krzywoustego zaszczepiły wiarę krzyża braterskim, lecz dotąd pogańskim pomorzu. Za Jadwigi Polska chrzci Litwę, później nieco żmudź, bez krwi i przymusu łączy te wielkie ziemie ze swoim krajem i daje pierwszy wielki przykład dobrowolnego zlania dwóch narodów, przez które bez wojen zdobywczych i rzezi posunęła cywilizację chrześcijańską zachodu aż za Dniepr. Zawazów Polska występuje jako wielki pośrednik między dwoma kościołami, wschodnim i zachodnim. Myśl Unii, religii rzymsko-katolickiej z religią obrządku greckiego jest myślą Polski. Unia łączyła ze sobą i bratała dwie zwaśnione połowy Europy i wprowadzała przez to częściowo Cały wschód do cywilizacji europejskiej I to bez boju, przymusu i bez gwałtownych przynaglań Zabiegi jezuitów w Polsce ująwszy w swoje ręce działanie misyjne Polski Zaszkodziły Polsce Jezuici zbytnią gorliwością zagrzani Używali nie najlepszych nie zawsze godnych i rozumnych środków do rozszerzania katolicyzmu. Środki te były wprost przeciwne łagodnemu i tolerującemu charakterowi Polski. Zwróciły ją z jej toru i były przyczyną wielkich wewnętrznych burz, które osłabiły państwo i przygotowały go na łup chciwości, i poganizmowi polityki sąsiadów, którzy prócz obrządków i znaków chrześcijaństwa nic nie wcielili w życie swoje z treści ewangelicznych zasad. Polska, wskazawszy katolicyzmowi drogę na wschód, u siebie toleruje protestantyzm. Protestantyzm był postępem w owym czasie, wpłynął na Polskę niemało ale nie wywołał w niej rozlewu krwi. Cała walka między religiami i wrzenie ogromne, które Europę okrwawiło, w Polsce przeszło jak lekki deszcz, po którym bujniej na ziemi, raźniej w powietrzu. Polska nie przyjęła protestantyzmu, bo on był tylko przeczeniem i nie miał w sobie żywiołów zupełnej samodzielności, a obiecywał zostać tem, czym jest obecnie, to jest filozofią wiary, a nie wiarą. Ale on ożywiał i poruszał, pchał do większej żywotności katolicyzm. Polska więc otwiera mu szranki, powstrzymuje, ale nie tępi. I nie morduje, przyjmując go u siebie jako nowy zdrój. Czeka! Historia protestantyzmu w Polsce jest piękną kartą w dziejach Europy i nosi wybitne cechy, iż charakter naszej polityki był najwięcej tolerującym, jakim powinien być charakter każdej polityki chrześcijańskiej. Wolność i tolerancyja zrobiły z Polski ziemię przytułku dla różnych sekt, wiar. Tatarzy wyznają swobodnie w Polsce swój mahometanizm, Żydzi hebraizm, Rusini grecką wiarę, a Polska stara toleruje wszystkich i działa na nich tylko wyższością instytucji i ducha owych czasach, żaden kraj nie przedstawia nam tak pięknej tolerancji. Ochrzczenie Pomorza, chrzest i Unia Litwy, Unia z greckim kościołem i historia protestantyzmu, otóż to znaczniejsze punkta cywilizacyjnego działania Polski, punkta wielkie, które robią nam zasługę w historii cywilizacji Europy i wykazują udział, jaki w niej mamy. Prócz tego Polska była obrońcą chrześcijaństwa, tarczą, o której się odbijała nawała barbarzyństwa murem, co zasłaniał cywilizację Zachodu i pozwolił jej rozwijać się swobodnie i bezpiecznie. Tatarzy owładnęli Moskwę, uderzyli na Polskę, grożąc Europie zniszczeniem, spaleniem i zapanowaniem. Polska wstrzymuje ich podlegnicą, zawraca ich na wschód, bohater polski, Henryk pobożny, wielki książę krakowski i wrocławski i odtąd aż do XVIII wieku nieustannie powstrzymuje ich napady, odpycha od Europy, sama ciągle krwią oblana, wytaczaną przez tych łupieżców. Turcy wtargnęli do Europy, zabrali Grecją, owładnęli Węgrami. Myśl panowania nad Europą, zaprowadzenia w niej mahometanizmu owładnęła niemi, a mieli siły do urzeczywistnienia tej myśli. Polska poszła z nimi w zapasy. Ocala przed nimi dwa razy chrześcijaństwo pod Chocimem i pod Wiedniem. Data upadania, chylenia się Turcji przypada na wojny jej z Polską. Moskwa groźna, silna, widzi w Polsce światło cywilizacji zachodniej. Pośredniczkę Rzymu targała się więc raz po raz na nasz naród, ażeby przez niego utorować sobie drogę do Niemiec i na zachód, ażeby i tam odegrać rolę, jaką w historii ludzkości wykonywa rolę powstrzymującą swoim ciężarem rozwój polityczny, społeczny i cywilizacyjny narodów. Polska przez wszystkie wieki swojego bytu walczy z Moskwą, zasłania z jednej strony Europę od barbarzyństwa Mahometan, z drugiej od systematycznej niewoli Moskali. W walce tej Polska ustawicznie targana, osłabła, podkopana wewnętrznym rozprzężeniem, lecz dopiero gdy protestantyzm zszedł się ze schizmą, kierowany jedną wspólną rządzą zaborów i Austria katolicka zgodziła się zabrać, co padnie na jej stronę z rozszarpanej Polski, nie mogło się nasze państwo zostać i upadło. Lecz czekajmy, tenże sam Zachód, który Moskwie pomagał, zagrożony przez tęż samą Moskwę, przez klęski i pobicia i wpływy jej antycywilizacyjne, będzie zmuszony przyjąć do przekonania, iż wtedy tylko będzie bezpiecznym, jeżeli ten mur, który Bóg przez Polskę postawił, dla zasłonięcia chrześcijaństwa i cywilizacji, pomoże zrestaurować. Dla niepoprawnego radia. pl czytała Katarzyna.